Radiozoologiczne zokast www.zokast.pl Słuchasz zwierzeń Wojtownika? Witam serdecznie Państwa, tworzę tą właśnie audycję tutaj, którą teraz nagrywam zupełnie spontanicznie, a czynię to dlatego, bo jestem zainspirowany ideą radia, które właśnie Krzysztof Burzyński założył i, i, i którą tworzy. I no właśnie dlatego z tego powodu jestem świadom tego, że w dużym nieładzie, ale chciałbym, by właśnie dołożyć coś od siebie, stworzyć tego typu taką właśnie drobną audycję, będącą może jedynie zalążkiem do tej wspaniałej poniekąd takiej idei, która mi się podoba, a którą właśnie zapoczątkował tutaj Krzysztof Burzyński. Poniekąd człowiek bardzo talentowany, mój dobry mój znajomek i człowiek, który bardzo mnie inspiruje. Więc tutaj idea jakby, no, może nie idea, bo idea główna tutaj jest ta przedstawiona tutaj przez Krzysztofa, ale myśl taka, taka jaka, jaka właśnie mi przyświecała jest taka, żeby, żeby też dołożyć kilka jakby refleksji czy czegoś od siebie odnośnie, odnośnie właśnie tego świata, świata zwierząt, o którym przysięg mówi właśnie zastanawiałem się jak to zrobić i, i, i, i, i co mógłbym dodać tutaj jak, co mógłbym dodać do tej idei Krzyśka i zainspirowany właśnie, to chciałbym dodać takie może coś o zwierzętach z historii i, i, i, i tego, że ja również jako, jako ideowiec, jako człowiek, który lubi różnego rodzaju nowinki, opowieści czy, czy zdarzenia jakieś, yy, które miały miejsce w historii, przypominam sobie takie dwie postaci czy postacie. Yy, zwierzęca poniekąd, ale które, które odegrały jakąś tam, jakąś tam rolę w historii i z którym niedawno się zetknąłem. O nich chciałem tutaj opowiedzieć. Pierwszym z nich jest pies Balto, o którym jakiś czas temu czytałem, więc był to pies zaprzęgowy rasy Siberian Husky, który narodził się w roku 1919. No i no jak pewnie wielu jego rówieśników lub ziomków, nie wiem jak to powiedzieć y, którzy urodzili się w roku 919 y, niczym początkowo się nie wyróżniał, ale zasłynął pewnym wydarzeniem. W dniu 24 stycznia 925 roku, czyli no, mając 6 lat nie wiem, nie wiem ile to będzie w przeliczeniu na człowieka, ale, ale to pewnie można sobie sprawdzić y, dzisiaj w internecie, kiedyś pamiętam, że dodawano takie książeczki zawsze jak Zaczyło się z psem na szczepienie, to tam była tabelka i był przeliczeniem wieku psa na wiek człowieka, więc no, można, by, można było sobie wtedy w taki sposób to sprawdzić, a dzisiaj można sprawdzić to pewnie w internecie, ile lat miałby Balto, więc Balto narodził się w Alasce, i, i y, w Alasce, na Alasce, i historia była taka, że było, że dwunastka dzieci w mieście, gdzie ten pies właśnie przebywał, gdzie, gdzie prawda, zaistniał na świecie, gdzie miały miejsce jego wydarzenia życiowe. Stwierdzono u dwunastu dzieci błonnicę. Czyli taką chorobę ciężką. No wówczas jeszcze jeszcze bardziej ciężką. No i powstała epidemia. No i jedynym ratunkiem jakby właśnie dla tych oto dzieci było, bo no było szczepionka, jak to bywa w przypadku tego typu schorzeń, no ale szczepionka znajdowała się w innym mieście odległym o 1600 km no więc trzeba było tego typu szczepionki przetransportować a w warunkach ala alaskowych, nie wiem jak to powiedzieć, w warunkach takich właśnie ciężkich, arktycznych, północnych no jest to ciężkie, tym bardziej że pociąg nie dojeżdżał tylko bezpośrednio do tego miasta, ale, ale jeszcze gdzieś tam gdzieś tam yy, dalej, do miasta odległego jeszcze od 1000 km od, od tego miejsca przeznaczenia no i co się stało? No pociąg dowiózł te szczepionki ale trzeba było jeszcze 1000 km je, je przetransportować więc zadecydowano, że uczynią to psie zaprzęgi no i 20 załóg ruszyło w taką w długą drogę, by te szczepionki przetransportować jeszcze naprzeciw wiatru, który wiał 100 km na godzinę i w 40 stopniowym mrozie. No aż nie niebywałe. 1 lutego owego roku paczkę z lekiem przekazano w wiosce o nazwie Bl Bluf właścicielowi właśnie Zabszego, którego liderem był Balto. No i człowiek, który był właśnie jego właścicielem powodził ten, temu zaprzęgowi ale no niestety dopadła go ślepota śnieżna tak zwana takie schorzenie uniemożliwiające mu, mu drogę no i przez następne 20 godzin ten człowiek właśnie niewidomy mógł tylko polegać na niewidomy y, y, tymczasowo ale jednak y, to uniemożliwiało mu dokończenie akcji y, ze względu na, na, na, na zaistniałe właśnie warunki mógł tylko no, jakby na instynkcie psa polegać no, i ten właśnie pies nie go bezbłędnie odnalazł drogę yy, i przebył ostatnio 85 km yy, yy, w zawiei i, i zamieci, dotarłszy z dnia 2 lutego tego, tego roku o 5.50 rano. No, nawet takie szczegóły są tu znane i dowożąc ten towar yy, medyczny i tym samym ratując ratując yy, te chore dzieci. Yy, Historia wzruszająca, historia wzniosła na tyle, że w Nowym Jorku w Central Park stoi pomnik owego psa. ZOKAST.PL Ze zwierzęcą pasją. No i druga taka historia, którą chciałem powiedzieć też Państwu i Tobie, Krzyśku, która mnie dotknęła, no to poniekąd taka bardziej z lokalnego podwórka Niedźwiedź Wojtek urodzony w 1941 roku yy, no, w Persji, czyli w, w obecnym Iranie a zmarły w 1963 w Edynburgu, czyli w Szkocji też chłopak swoje przejechał a Wikipedia mówi o tym niedźwiedziu następująco żołnierz kapral syryjski niedźwiedź brunatny no ale najpierw mówi żołnierz kapral, więc tego ty... Te Opisy są, są tutaj jakby najpierw. Najpierw był żołnierzem, potem był Niedźwiedziem. Adoptowany przez drugą kompanię zaopatrywania artylerii w drugim korpusie polskim, dowodzonym przez generała Andersa. Dowiadujemy się też, że Niedźwiedź brał udział w bitwie o Monte Cassino. No ciekawe, ciekawe. Yy, dalej czytam o nim też, że no jakie były początki, że, że... Wojsko go przegarnęło W drodze Z Iranu do Palestyny. Odkupili go za puszkę Konserw od przygodnie Napotkanego perskiego chłopca No i dlatego Potem karmili go Zrobili mu jakąś butelkę No i przegarnęli go I w ten sposób jakby udomówili, Udomowili, udomowili wiedział. Jest zdjęcie fajne jak Sobie siedzi Żołnierz go karmi zapoznaje psa, nawet tutaj z drugiego korpusu także jest zdjęcie jak uprawia zapasy z żołnierzami 22 kompanii śmieszne, śmieszne, bardzo ciekawe nie będę tu już pewnie przytaczał całej historii, można, można to sobie, sobie doczytać ale też jakby do historii przeszedł taki symbol tego niedźwiedzia, jak trzyma pocisk rartuleryjski, gdyż no też taka była jego rola w wojsku że właśnie też pomagał nosić e, ciężką, ciężką amunicję Na, jest napisane e, pośród opowieści o Wojtku jest również taka jak to, że podczas działań pod Nante Cassino Kapral Wojtek pomagał pozostałym żołnierzom w noszeniu ciężkich skrzyń z amunicją artyneryjską nigdy nie zdarzyło mu się żadnej upuścić od tej pory symbolem 22. kompanii stał się nie wiem gdzie wiecie, z pociskiem w łapach Oznaka taka. Pojawiła się na samochodach wojskowych, proporczykach i mundurach żołnierzy. Więc tak wyglądała ta historia tych oto dwóch e, osobników, zwierząt, którymi ja byłem jakiś zainspirowany. No a audycja tutaj Krzysztofa Dużyńskiego zainspirowała mnie, żeby e, tę krótką dźwiękową notkę sporządzić. No i chciałem jeszcze powiedzieć. E, improwizuję, nie wiem jak wypadła technicznie. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy wszystkich. Krzyśka, pozdrawiam tutaj Anię. I całą, jakby, całemu Radiu e, no, Życzę sukcesy i życzę sukcesu i no, no, myślę, że osiągnie, osiągnie ono. go. No, coś fajnego z tego będzie. Pozdrawiam serdecznie, adios. To były zwierzenia wojtownika. Radiozoologiczne zokast www.zokast.pl